To są informacje Polskiego Radia 24. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę Polska poderwała myśliwce. Jest tymczasowy areszt kierowcy i pasażera samochodu, który miał spowodować śmiertelny wypadek w Łomiankach. Lekarze lubelskiego szpitala przebadali mumię sprzed 2000 lat. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Rosjanie użyli dronów i rakiet. Według prognoz uderzenia mogą powtarzać się w najbliższych godzinach. Celem ataków powietrznych były centralne i południowe obwody Ukrainy. W Odeszcie w wyniku uderzenia drona w blok mieszkalny zginął co najmniej jeden cywil, a sześciu zostało rannych. Moment uderzenia został uchwycony na nagraniu dokonanym przez mieszkańców sąsiednich budynków. No, no, no. W przestrzeni powietrznej Ukrainy późnym wieczorem wciąż znajdowały się rosyjskie bezzałogowce. Rosjanie rozpoczęli też ataki terenów przyfrontowych za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Nad Dnieprem istnieją obawy, że rosyjskie ataki szachidami i rakietami, w tym pociskami balistycznymi w głąb ukraińskiego terytorium, mogą się powtórzyć, a wieczorny atak był jedynie pierwszą falą uderzenia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lotnictwo wojskowe zakończyło operację w przestrzeni powietrznej. W związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę nie zaobserwowano naruszeń polskiej przestrzeni. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę. Policja nadal apeluje o zgłaszanie się świadków karambolu w Łomiankach. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie kierowcy i pasażera samochodu, który miał w niedzielę spowodować tragiczny wypadek. Podejrzano o spowodowanie karambolu miał wypić niedługo przed wypadkiem nawet litr wódki. Potem zbiegł z miejsca zdarzenia. Obciążających go materiałów jest dużo. Mimo to wiceszef policji nadinspektor Roman Kuster podkreśla, że każde zeznanie świadka jest ważne. Każdy świadek, który wniesie nam tutaj obraz tego, co tam się wydarzyło jest istotny tak naprawdę potem dla wyrokowania przez sąd. A rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreśla, że są już efekty tego apelu. Zebraliśmy bardzo dużo materiału dowodowego. Było bardzo y, dużo zgłoszeń od świadków, y, którzy odpowiedzieli na apel policji. Opisywali m.in. przebieg tego zdarzenia. Dołączyli również nagrania z kamer samochodowych. W wypadku zniszczonych zostało kilka samochodów. W jednym z nich zginęła dziewiętnastolatka i szesnastolatek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Są wstępne wyniki sekcji zwłok. Dwudziestosześciolatka, który zmarł po strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej. Na jego ciele zidentyfikowali w sumie pięć ran postrzałowych mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera sesja ustalenia tamtego mechanizmu, jak trajektorie pocisków, jak one wchodziły, jak się układały na ciele. Powołany biegły z zakresu broni palnej, ustalenie, chodzi o ustalenie, czy, czy te strzały były wykonywane serią, czy to były podjęcie strzały. Do strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej doszło w piątek między przechodniem, a grupą awanturującej się młodzieży. Podejrzany to instruktor strzelectwa Borys B., który twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Usłyszał zarzut zabójstwa, został aresztowany na dwa miesiące. Nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Mumia sprzed dwóch tysięcy lat w lubelskim szpitalu. Ciało egipskiego chłopca przebadano nowoczesnym tomografem komputerowym przy wsparciu sztucznej inteligencji. Mumia pochodzi ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej. Zajrzeliśmy do środka nie odwijając bandaży, opowiada kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Maciej Mazgaj.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 Rozpoznać płeć. Mumia to chłopiec z wieku 8-10 lat badacze mają w planach jeszcze przeprowadzenie badań genetycznych oraz immunologicznych. To były informacje polskiego Radia 24. Prognoza pogody. W nocy na wschodzie kraju słabe opady deszczu, lokalnie w centrum i na południu silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, temperatura od 3 do 7 stopni. W czwartek przelotne opady deszczu, temperatura w dzień od 10-13 stopni na północy, 15 na przeważającym obszarze kraju do 19 miejscami na południowym zachodzie. 5 minut po północy. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam. Torfowiska to niezwykle ważny element przyrody, ale i równie mocno zaniedbywany. Problem w tym, że trochę trudno o niego zadbać, bo tak naprawdę nie wiemy ile ich jest i jaki jest ich stan. A jak wiadomo przez dekady osuszaliśmy torfowiska, więc na pewno jest ich nieco mniej. I właśnie o tych miejscach porozmawiamy z dzisiejszym gościem, profesor Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych na Łączach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Daleko ma pan do najbliższego torfowiska? 300 metrów. O to szczęście. Tak, Wydziału... z domu też mam bardzo blisko. Szczerze mówiąc to jakby, no może to nie są najpiękniejsze obiekty, biorąc pod uwagę tą różnorodność światową, natomiast na pewno bardzo wyjątkowe w skali polskiej i bardzo wartościowe. Także 5 minut spacerem jestem, jestem na torfowisku. No to ja tu mówię, że tych torfowisk mamy mało, nie wiadomo gdzie są. 85% mniej więcej mokradeł torfowisk została osuszona, a Palmi mówi, że ma 300 metrów do tego najbliższego, będąc w Poznaniu, czy to gdzieś pod Poznaniem? To jest w Poznaniu, natomiast oczywiście mamy na myśli torfowiska, które są w dobrym stanie lub w złym, niektóre nie wyglądają tak jak torfowiska. To, że one są tutaj pod ręką, można powiedzieć, czy pod nogą, jak pójdziemy w teren, to nie znaczy, że one są w dobrym stanie i w pewnym sensie one są, w wielu miejscach, o których nawet nie mamy pojęcia, że, że mogą być. Pod takimi odwodnionymi łąkami w mieście, pod miastem, również w kraju w razie rolniczym. Czyli jakby dostępność i obecność tych, które znamy, to jest pewna oczywistość, natomiast jest bardzo duży zakres takich obiektów, które są ukryte przed naszą wiedzą, o których lokalizacji nie wiemy. Jest to pewien procent, oczywiście dużo wiemy, natomiast jednak jak pokazują badania, nasze prace terenowe jest bardzo wiele rzeczy, danych do uzupełnienia i jakby nad tym właśnie chcemy w najbliższym czasie pracować. Przez dłuższy czas woda była traktowana jako problem, którego trzeba się szybko pozbyć. Przede wszystkim po to, jeśli chodzi o na przykład takie tereny wiejskie, żeby powiększyć powierzchnię gruntów rolnych. No a teraz zmagamy się z suszą, bo okazuje się, że to działanie nie było dobre dla środowiska. Woda zaczęła uciekać z naszych terenów. No i się okazało, że tam, gdzie miało być uprawy, to teraz jest inny problem. Nie za mokro, a za sucho. To jak w takim razie te torfowiska i te tereny podmokłe ratować. Czy możemy to odwrócić, ten proces, który kiedyś wymyśliliśmy, no a teraz wiemy, że to nie do końca było dobre? Tak, jak najbardziej możemy nad tym pracować. Można powiedzieć, że cały świat nieco zmaga się z tym problemem, żeby grunty, grunty takie organiczne, które są odwodnionymi torfowiskami, takie w Polsce też nazywamy, myślę, że generalnie w Unii Europejskiej też, czyli gleby organiczne będące osuszonymi torfowiskami, stanowią dość duży procent torfowisk w Polsce. Zakładamy, że generalnie w Polsce jest około 1,6 miliona hektarów torfowisk. Duża część, tak jak pani wspomniała, jest osuszona. Duża część to są obiekty, które znajdują się w tym krajobrazie rolniczym. Są też gruntami ornymi, łąkami. Generalnie one są, jakby tak zostało osuszone w celu ich wykorzystania. Na szczęście nie większość w postaci kopalni, tylko właśnie jako użytki zielone. W obecnym czasie pochylamy się bardzo intensywnie, myślimy nad torfowiskami właśnie w krajobrazie rolniczym, a także tymi, które leżą pod lasami i tych jest bardzo dużo i wiele z tych obiektów, które są mniejsze niż 10 hektarów cały czas nie są dobrze scharakteryzowane. My zastanawiamy się w różnych gremiach, nie tylko naukowych, ale też aktywistów, organizacji pozarządowych, Ludzi, którzy korzystają z tego rodzaju ekosystemów, czy opisują je naukowo, jak najlepiej próbować chronić torfowiska, które mogą być naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o walkę z suszą. Walka z suszą to trochę tak jak byśmy powiedzieli adaptacja do zmian klimatu, bo susza jest spowodowana globalnym ociepleniem, zmianą klimatu w ostatnim czasie. Niedobór wody spowodowany nadmiernym parowaniem. A jednocześnie my tę wodę bardzo nieumiejętnie i bym powiedział też bezmyślnie spuszczamy za pomocą rowów melioracyjnych i różnego rodzaju konstrukcji drenów, które zostały wykopane, wybudowane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Oczywiście też wcześniej, bo w okresie międzywojennym też i przed wojną w zasadzie od 200 lat niszczymy bardzo skutecznie torfowiska, próbując je użytkować. W rezultacie wiele z nich stały się nieużytkami też z powodu tego, że były źle zarządzane. Dlatego w ostatnim czasie próbujemy, można powiedzieć też, wymyślać metody na nowo, jak postępować z tego typu obiektami, które są odwodnione, a mogłyby być naszymi sprzymierzeńcami w walce z suszą. Rozmawiamy w momencie też, w którym zostanie podpisany w Wielkopolsce taki list intencyjny w w ramach właśnie programu Walki z Suszą. I tutaj grunty organiczne i torfowiska odgrywają niesamowitą rolę. Również inne mokradła takie jak jeziora, doliny rzeczne, ale torfowiska wyjątkowo, dlatego że jest ich bardzo wiele w krajobrazie Polski. To jest, wydaje się, tylko 5%, ale nawiązując do pytania, jak mogą nam pomóc, to powinniśmy sobie wyobrazić, że te obiekty, o których mówimy, w nich właśnie znajduje się woda. Niektóre z nich są jeszcze gąbkami, inne nieco rozłożonymi gąbkami, byśmy powiedzieli, natomiast w takim torfie znajduje się około, czasami też 90% wody w samej objętości. Kontekst klimatyczny to jest nieco inny kontekst, natomiast one w bardzo skuteczny sposób przechowują wodę, chociaż często nie widać jej na powierzchni. Znajduje się kilka centymetrów poniżej, a w najgorszym wypadku 1,5-2 metry poniżej poziomu gruntu co stanowi dość duży problem w sensie ich wykorzystania jako zbiorników wody. My nie musimy kopać dziur czy tam zbiorników w torfowiskach, żeby tam woda tam występowała i sprawiała, że mikroklimatycznie też, jeśli chodzi o pewnego rodzaju połączenia z otaczającym krajobrazem, woda wspierała otaczające uprawy rolne lub lasy. Dlatego wydaje się, że tylko 5%. Natomiast w połączeniu z innymi mokradłami, tymi nie to torfotwórczymi, takimi jak jeziora, rzeki, torfowiska tworzą system wspierający retencjonowanie wody, bo retencja to nie tylko budowanie, a przede wszystkim nie budowanie zbiorników, kopanie zbiorników retencyjnych, w których woda często jest bardzo trudna do wykorzystania, ale przede wszystkim budowanie struktury retencji krajobrazowej, w którym... To systemie woda będzie wspierała otaczające tereny, a także będzie, można powiedzieć, wpływała pozytywnie na produkcję rolniczą użytków zielonych. Także to jest szeroki temat, ale tak pokrótce mógłbym w ten sposób to scharakteryzować. Ale wspomniał pan o tym, że te torfowiska czasami są właśnie gdzieś tam przykryte tą wierzchnią warstwą. Nie wiemy, że one tam mogą być. No zawsze się kojarzyło, że bagna, torfowiska to jest taki teren niedostępny. Nawet strach wchodzić, bo bagno może wciągnąć, tak. a tymczasem to może być rzeczywiście ukryte i nie zdajemy sobie sprawy, gdzie to jest. To jak tego szukać? Kopać, przekopywać jakieś tereny? Tak, tutaj potrzebujemy prac geologicznych. One są stosunkowo proste, chociaż bardzo wyczerpujące, związane z pozyskiwaniem danych na temat miłoszości, byśmy Powiedzieli głębokości torfu. Takie badania były wykonywane w latach 50. -tych, 60., -tych, później też 70., później zaprzestano. One były realizowane głównie po to, żeby eksploatować albo wykorzystywać tego typu tereny, potencjalnie rozpoznawać miąszość i jakość. Gruntów. Takie dane można powiedzieć, że stanowią przeszłość, bo wiele z tych obiektów, które wcześniej charakteryzowano obecnie na skutek no, zniszczeń, odwodnień, można powiedzieć, uległy, uległy osiadaniu. Czyli możemy tak powiedzieć, ziemia poszła w powietrze, dlatego że torf się rozkłada bardzo dynamicznie przy bardzo niskim poziomie wody. Obecnie takie obiekty mogą wyglądać jak nieużytki, mogą być pokryte roślinnością, która w ogóle nie, nie kojarzy się z torfowiskami, też taką roślinnością łąkową, pokrzywą nawet, co w ogóle że z torfowiskami się nie kojarzy. Natomiast w tych gruntach cały czas istnieje potencjał węgla organicznego, duże zbiorniki węgla, jest tam ciągle jeszcze stosunkowo wysoki poziom wody, taki który obliguje do tego, żeby je potraktować jako potencjalny taki element restytucji ekologicznej, czyli ponownego nawadniania. Dzięki temu, że wiemy, gdzie są torfowiska, wiemy, gdzie są rowy melioracyjne, chociaż to z tą wiedzą też nie zawsze jest dobrze, bo ta lokalizacja rowów melioracyjnych nie jest zawsze na mapie dobrze oznaczona. Mając tego typu dane, jeszcze wiedząc mniej więcej, chociaż jak, jakie są warunki hydrologiczne na konkretnym obszarze, Możemy spróbować odpowiednio podejść do ponownego nawadniania. Czyli nie wystarczy tylko wiedzieć, gdzie są torfowiska, ale musimy znać ich strukturę geologiczną, czyli miąższość torfu, przy czym muszę powiedzieć, może być dość zaskakujące, że tak jak pokazują nasze doświadczenia, bardzo często na obszarach leśnych, na obszarach rolniczych czy na przykład w miastach nie wiemy, gdzie one są. Wydaje się, że na mapie takiej topograficznej wszystko jest jasne, ale nie do końca te dane są w dokumentach. Nam zależy na tym, żeby wykorzystać właśnie torfowiska jako taką naturalną infrastrukturę, naturalną mówię taką opartą na zasobach przyrody w tym kontekście Nature Based Solutions i zastosować je jako naturalne zbiorniki z wodą węglem organicznym, które służą nie tylko człowiekowi, ale też klimatowi, ponieważ zdrowe torfowiska wpływają poprzez relatywnie wysokim poziomem wody, są bardzo dobrymi, skutecznymi zbiornikami węgla, a żywe torfowiska gromadzą węgiel atmosferyczny, czyli działają korzystnie dla klimatu. Natomiast oczywiście wracając do tych pragmatycznych kwestii związanych z człowiekiem i z nami jako gatunkiem, który chce wykorzystać torfowiska dla swoich celów w sensie też rolniczym. Chcę podkreślić, że nie ma tutaj żadnej żadnego konfliktu pomiędzy wykorzystaniem rolniczym i ponownie nawodnionymi torfowiskami. A w jaki sposób właśnie suszą? by pan uspokoił rolników? No bo skoro wysuszaliśmy, odwadnialiśmy, żeby były pola uprawne, no to teraz jeżeli ma się to znowu zostać, być nawodnione, czyli pola uprawne w myśl tej zasady przestałyby istnieć tam, gdzie były. Czy w takim razie rolnicy hmm. mogą spać spokojnie? Tak. Ja myślę, że spokojnie, jak najbardziej, to znaczy jest tutaj oczywiście jakaś kwestia kompromisu, natomiast w większości, prawie w 100% odbywa się to, może się odbyć takie ponowne nawadnianie, co nie jest zalewaniem, chciałbym podkreślić, że nawadnianie torfowisk, nawadnianie gleb organicznych, Odtwarzanie gleb organicznych, to jest temat też związany z Nature Restoration Law, czyli z tym prawem odtwarzania ekosystemów, tych terenów związanych z przyrodą, nie jest zalewaniem, tworzeniem rozlewisk. My chcemy zablokować emisję, uaktywnić, ochronić glebę organiczną. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, na tym żeby nie tracić gleby. Natomiast gleba organiczna, odwodniona, ona regularnie bardzo szybko się zapada. Można powiedzieć, że rolnicy tracą swoją glebę, która trafia w powietrze w postaci dwutlenku węgla. I tutaj nie ma żadnego konfliktu, a odwrotnie, ja bym powiedział, że my, to jest takie życzeniowe myślenie. Proszę sobie wyobrazić, jakie są prognozy związane ze zmianami klimatu i klimatycznym bilansem wodnym i rosnącą temperaturą. My byśmy bardzo chcieli, żeby chociaż przez jakiś czas tą wodę wyżej utrzymać, Natomiast samo zalewanie, pojawianie się na, jej na powierzchni może występować jak zwykle na wiosnę, jak to kiedyś bywało rzeczywiście, kiedy wody było relatywnie dużo. No a może w tym roku właśnie Ech, tak no, się zdarzyło, tak. bo była dosyć śnieżna zima, czy, czy widać różnice? Niestety, może rozczaruję wszystkich, ale pomimo, że była w miarę śnieżna zima, to obserwujemy już na większym obszarze Polski zaczątki suszy. Takie informacje też pojawiają się w mediach. Hydrolodzy na ten temat się wypowiadają. Śnieżna zi zima, która w niektórych miejscach przynajmniej, w Wielkopolsce, proszę mi wybaczyć, ale to nie, nie, nie była zbyt śnieżna zima. A u nas w Warszawie może, No może bardziej. Natomiast w tych miejscach, które są e, bardzo intensywnie odwodnione, cały czas jest sucho. Niektóre takie przepływowe zbiorniki, strumienie jest lepiej powiedzmy niż w ostatnich latach. Natomiast y, możemy sobie wyobrazić i to przewidzieć bardzo łatwo, że jeśli temperatura się podniesie nie będzie dopływu opadów w wielu miejscach. Szczególnie właśnie w miejscach, które są wyjątkowo podatne na suszę. I już teraz widać suszę praktycznie w Kujawach, w Wielkopolsce. Taka jedna śnieżna zima. Jest tylko takim symbolem, który może trochę podtrzymać nas na duchu, ale niestety nie rozwiązuje problemu. Jeśli my nie zadbamy o tą zniszczoną sieć, można powiedzieć, hydrologiczną, która kiedyś może była przydatna, dlatego że rzeczywiście trend był w odwadnianiu, ponieważ no, wody było za dużo, generalnie mogliśmy wybierać, mogliśmy brać od przyrody ile wlezie, Jesteśmy w takim momencie, że my musimy całkowicie zmienić paradygmat z odwadniania, z nawadnianie, jeśli chcemy utrzymać produkcję roślinną, rolniczą na podobnym poziomie. Nie mówię większą, ale w ogóle utrzymać, bo jeśli na przykład myślami przesuniemy się wstecz, że 2-3 lata, ale nawet do tamtego ostatniego roku, to możemy zobaczyć jadąc samochodem deszczownie, które nawadniają pola, ciągniki, które ciągną za sobą pył, i pole wygląda jak pustynia, czyli w zasadzie takie mamy zaczątki pustynnienia. Kiedyś to nazywano stepowieniem, powiedzmy, wielkopolski. Już 100 lat temu zauważono, że roślinność zmienia się, bo zmienia się klimat już kilkadziesiąt lat temu w zasadzie. Czyli tam, gdzie te pyry uprawiacie, to taka sytuacja się pojawiła. Tak. Tak, to, no, tam gdzie pyry, dokładnie, no, tak, to był taki temat, nad którym wielu było, kilka osób przynajmniej było sceptycznych, natomiast okazało się, że rzeczywiście coś się dzieje z klimatem, już wtedy nie było takich pomiarów takich szczegółowych i takiej pewności, natomiast no, teraz już wiemy, że po prostu tutaj powinniśmy działać, żeby się zaadaptować i nieco spłaszczyć tą, ten wpływ klimatu na, na wykorzystywane przez nas ekosystemy. Wystarczy też spojrzeć w las pójdźmy w las. Póki można, bo za chwilę nie będzie można pójść ze względu na tak. suszę i ryzyko pożarów, więc teraz jeszcze idźmy. Tak, jeszcze idźmy i spójrzmy na martwe sosny. Ja nie, nie chcę zabrzmieć fatalistycznie, ale może realistycznie, żebyśmy rzeczywiście spojrzeli prawdzie w oczy. Martwe sosny, które nie radzą sobie z tym klimatem, bo jest za gorąco i no, kiedyś było, była szansa produkować sosny, można efektywnie, natomiast martwe świerki, Buki bardzo źle się czują w takim klimacie, także drzewa są takim dobrym wskaźnikiem, bardzo bardzo wyraźnym wskaźnikiem zmian klimatu. No, no, ale nawadnianie uprawy, torfowisk no, obniży temperaturę? Na pewno mikroklimatycznie będzie lepiej, na pewno od nawadnianie torfowisk będzie miało wpływ na otaczające obszary. To są y, dość duże powierzchnie połączonych ze sobą zbiorników. Czasami wszystko zależy od gruntu też oczywiście, ale w takim piersystem gruncie nawodnienie torfowiska powoduje też nawodnienie otoczenia. Dlatego się y, bobry, tu wspomnę naszych przyjaciół, bobry, które uczestniczą właśnie w gromadzeniu wody małej retencji, bez pozwolenia to fantastycznie robią. No to jest tutaj że świetne jest to, że nie potrzebują żadnych pozwoleń. Y, y, określa się je najlepszymi strażakami kontekście lasu, bo te miejsca, które są nawodnione przez bobry zdecydowanie rzadziej płoną, przynajmniej te fragmenty. Dlatego te kwestie związane z nawadnianiem związane są także z otaczającymi, nie tylko torfowiskami, ale też otaczającymi obszarami. I tutaj bardzo chciałbym też podkreślić ten kontekst militarny, bo może nie do końca to jeszcze by wybrzmiało, ale torfowiska, bagna, takie moczary, zdrowe torfowiska szczególnie, albo nawodnione są świetnymi barierami dla czołgów. To trzeba podkreślić w kontekście Tarczy Wschód, ale nie tylko, bo myślę, że cała Polska powinna się nad tym zastanowić w takim kontekście, w sensie też naturalnych barier, odpowiednio to zaplanować. Nie tylko Wschód istnieje w Polsce, ale też Wielkopolska, Pomorze. Takie zaczątki bagien, niektóre bagna, torfowiska były nawet wykonstruowane w, jako, przez, w kontekście militarnym, sztuczne w sensie w okolicy Bornego-Sulinowa takie miejsca mamy. Także on, no to jest jeden z elementów, czyli tarcza wschód, to jest też jakby ta bariera dla infrastruktury wojskowej, ale przede wszystkim działanie na rzecz klimatu, na rzecz rolnictwa, na rzecz leśnictwa. I takie granty, realizacja takich projektów trwa w sensie lasów państwowych obecnie, z funduszy europejskich, z takiego programu FENIX, Realizowane są trzy projekty, mała retencja nizinna, mała retencja gór, górska i lasy dla mokradeł. Leśnicy już jakby w na połączeniu z naukowcami realizują takie projekty związane z retencją, już wcześniej zaczęli oczywiście, ale teraz ta retencja skierowana jest na retencję krajobrazową, nie zbiornikowo i chciałbym tu podkreślić, że mm -hmm. kopanie zbiorników w Dolinach Rzecznych, kopanie zbiorników stawów na torfowiskach, to jest nic dobrego. Czasami jest wykonywane pod przykrywką adaptacji do zmian klimatu. Nie jest to adaptacja do zmian klimatu. To, że wodę widzimy, to nie jest jeszcze Powód do w, radości. argument. Tak, tak, bo nie zawsze woda, którą widzimy, to jest ta efektywna dla klimatu woda. W przypadku torfowisk, także gruntów rolniczych. My nie chcemy do końca, żeby nam przez cały rok woda pokrywała nasze pole czy torfowisko, ponieważ to wpływa na, nie tylko na ograniczenie użytkowania, ale też na zwiększone emisje metanu do atmosfery. Także jest tutaj dość taki, można powiedzieć, subtelny balans. Natomiast mamy taką wiedzę, wystarczającą wiedzę do tego, żeby pewne decyzje podejmować, w sensie zarządzania torfowiskami, nie jest tak, że idziemy po omacku. Mamy coraz większą wiedzę na temat tego, co mamy w Polsce i przede wszystkim coraz większą determinację w sensie też zarządzania torfowiskami na poziomie krajowym. W ministerstwie spoczywa taka strategia ochrony mokradeł, która była konsultowana przez wiele gremiów i tam są zawarte te punkty związane z zarządzaniem mokradłami w tym torfowiskami. Są różne mokradła, są jeziora, rzeki, te nadmorskie, no i torfowiska, które myślę, że są to najbardziej bogatą grupą, najbardziej efektywną w kontekście wpływu na klimat, a przede wszystkim rolnictwo, leśnictwo, a także bioróżnorodność. Z szacunków wynika, że w Polsce można nawodnić około miliona hektarów torfowisk. No pytanie, tak. jak to zrobić i gdzie one są? No jednym i drugim między innymi się pan zajmuje raz szukaniem, raz tak. próbowaniem i nawadnianiem jak to działa i jak to, jak, to, jak to do tego doprowadzić, no bo osuszyliśmy te tereny, czyli rowy melioracyjne i regulacja rzek. Teraz jeśli chodzi o rzeki trudno to odwrócić, ale rowy przecież można zasypać, wiemy gdzie są i wydawałoby się po problemie. Nie jest aż tak proste jest bardzo proste. To wymaga oczywiście pewnego rodzaju opracowań takich związanych inżynierskich, w takim sensie, że to da się wymodelować, przedstawić w przestrzeni, zbadać. Rzeczywiście nie tak, bym powiedział, tak spontanicznie, żeby zdarza się po prostu też, że te małe jakieś rowy można nawet workiem z piaskiem zatomować albo jakimś, jakimś drewnem, fragmentem drewna, czy balotami nawet no, można wkulnąć do rowu. Natomiast to jest systemowo chodzi nam bardzo o to systemowe podejście, takie profesjonalne w takim sensie, żeby było hydrologiczne odpowiednie rozpoznanie terenu i dzięki temu będzie ta efektywność większa jakby, bo oczywiście takim zbiorowym ruszeniem, byśmy takim narodowym, byśmy mogli wszyscy spróbować pójść do lasu albo na pole i tamować rowy. Nie do końca jest to dobre podejście ze względu na to, że to musi być odpowiednio zaplanowane, żeby nie stworzyć problemu komuś z drugiej strony. Kiedyś się mówiło, że jak się nie tam będziemy tam. uczyć, to pójdziemy kopać rowy. Rozumiem, tak. że teraz ewentualnie tak. zasypywać, ale to akurat dobre działanie. Tak, oczywiście. No, myślę, że powinniśmy zasypywać rowy. My nie zasypujemy rowów, a nie tamujemy ich efektywnie. Woda ucieka nam do do Bałtyku i nie tylko, no głównie do Bałtyku, rowami ucieka do rzek. My nie składujemy, nie opóźniamy spływu wody, ponieważ korzystamy z tych systemów, które zostały wykopane przez ostatnie 200 lat w Polsce na skutek tam w różnych warunkach politycznych, natomiast dość skutecznie też po II wojnie światowej. Także zasypujmy rowy, budujmy zastawki współpracujmy i przy to możliwe, że uda nam się troszeczkę tą wodę spowolnić, bo ona będzie uciekać na skutek właśnie parowania albo rowami. I dlaczego kiedyś to było dobre, a teraz nie? No też w dużej mierze przez to, że zmienił się nam e, kierunek i zmienił nam się rodzaj opadów. Kiedyś deszcze padały dłużej, pomału, spokojnie, a teraz liczymy się z tymi nawalnymi deszczami i rzeczywiście woda spływa, a najważniejsze zatrzymać ją tu, gdzie spadła. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Profesor Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych był gościem audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A my się w kolejnym programie Marta Hoppe do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy. A razem ze mną w studiu Justyna Golonko. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy właśnie od zajrzenia na stację paliw. Mamy dobre informacje dla kierowców. Paliwo nam jutro stanie? Je. Tak, mamy bardzo dobre informacje. Ja się uśmiecham, bo ja chciałam z takimi informacjami w końcu przejść i powiedzieć, że tak, że tak będzie, <śmiech> że tak jak zapowiadał rząd, to zostało wprowadzone i tak się stało. Oczywiście to nie jest taka zasługa rządu, że ja tutaj o tym mówię, no bo generalnie wiemy, co się działo. Mieliśmy te obniżki ceny ropy, no i to się już dzieje. No i tak, zapowiadana przez rząd obniżka ceny maksymalnej już jutro będzie na stacjach. Ona będzie spora. Resort Energii podał już te stawki i tak. Za litr benzyny 95 ona ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 8 groszy. Benzyna 98, 6 i 61 groszy, a olej napędowy 7 zł i 23 grosze. Czyli naprawdę spore mamy te zniżki. Mamy powody do zadowolenia. Stąd tak fajnie mnie wprowadziły, bo faktycznie kierowcy mogą się uśmiechnąć. Hmm. Jutro jednakże troszkę, troszkę mniej. mniej zapłacą. Mogą może więcej zatankować jeszcze, bo to już za chwilę weekend. Bo to są właściwie, jak powiedzieli mi dzisiaj eksperci, takie konkretne ruchy w dół. I o tym mówi Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl. To jest oczywiste pokłosie tego, co się działo na rynku hurtowym w dniu wczorajszym, bo mieliśmy do czynienia z wyraźną przeceną. To w jakiś sposób odbija się także i na tych cenach detalicznych naszych maksymalnych, bo one są kalkulowane w oparciu o ruchy cen hurtowych paliw gotowych. A te z kolei odzwierciedlają te tendencje, z poprzednich dni na rynku międzynarodowym. Także można powiedzieć, że mamy spory oddech dla kierowców, zwłaszcza odczuwalnych w przypadku oleju napędowego. Ja mam jeszcze jedno dobre informacje. Mogę? Nie, takie oczywiście, dobre? że tak. Jak masz dobre informacje, to tylko no, takie No to chcesz. właśnie o nich powiem, bo to chyba nie koniec obniżek. Tak mówili mi dzisiaj analitycy, eksperci, bo dziś też na rynkach kontraktów terminowych na paliwa gotowe widać spadki. No nieduże to są spadki, ale cieszymy się z każdych spadków, jakie są. Mhm. A to może się przełożyć najpierw na ceny hurtowe, a później na ceny na stacjach paliw. Także, jak, jak mi mówiono, w tym tygodniu jeszcze mogą być obniżka, Jeżeli oczywiście nic się nie w tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, na to patrzymy tak naprawdę. Ja mam poinstalowane te wszystkie aplikacje, jeszcze śledzę do tego te dodatkowe promocje, żeby jak najmniej tak. zapłacić. No właśnie, ale za to inflacja niestety już przyspieszyła jakie są dane, bo to chyba nie są dobre informacje. No nie są dobre informacje, ale o nich też przecież mówimy, bo mamy te najnowsze dane i tu nie ma tak naprawdę dużego zaskoczenia, bo mieliśmy wstępnie, wcześniej głos podał ten wstępny szacunek i to był wzrost cen o 3% w ujęciu rok do roku. No i tak też właśnie dzisiaj już podał GUS. Echa konfliktu na Bliskim Wschodzie widać w tych danych o marcowej inflacji i właśnie z najnowszego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny w poprzednim miesiącu były wyższe o 3% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Ja przypomnę, że w lutym inflacja wynosiła nieco ponad 2%, 2,1%. Bardzo się tutaj też cieszyłam, że tak to wygląda, mhm. bo to były najniższe dane, najniższe od, od dwóch lat. Także to były powody do zadowolenia, ale to był luty, a w marcu mieliśmy to, co mieliśmy. Marcową inflację oczywiście przede wszystkim e, napędzały drożające paliwa i o tym mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. One już pomału też przekładają się na ceny części towarów i usług. Natomiast to, co widać w statystykach marcowych, prawdopodobnie nie odzwierciedla jeszcze wszystkich zmian. Myślę, że część będziemy widzieli w danych za kwiecień, choć oczywiście będzie tam też widać ulgę, jaką dała nam administracja w postaci no, regulacji cen paliw. Ale jeśli chodzi o marzec, jeżeli spojrzymy na te dane, to tak. Ceny paliw do środków transportu podrożały średnio w marcu o 15,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca miesiąca, czyli do lutego. Stabilne i to ważne były natomiast ceny żywności oraz nośników energii, które się nie zmieniły miesiąc do miesiąca. I mam też takie informacje, co staniało. Już patrzę na to, co staniało. Spadki widzieliśmy w odzieży i obuwiu, czyli jakbyśmy chcieli kupić, czy kupowaliśmy w marcu, to było mhm. taniej. Wyposażenie mieszkania, spadki były też w kategorii prowadzenie gospodarstwa domowego. To takie trzy kategorie, nie więcej. No i tutaj rozumiem, że dobre informacje się kończą, bo można spodziewać się dalszego wzrostu inflacji. No niestety tak, i to na pewno, jak mówią eksperci, bo takim czynnikiem z drugiej strony redukującym tą presję inflacyjną są te działania interwencyjne rządu, o których rozmawiamy w postaci obniżek podatków VAT i akcyzy oraz ten, tej ceny maksymalnej w ramach programu e, ceny paliwa niżej. Ale eksperci zwracają uwagę, że to, co się dzieje, no to oczywiście to nas chroni w pewnym stopniu, ale a, to nie może trwać w nieskończoność przecież, jeżeli chodzi o te wszystkie obniżki, o których mówimy, te rządowe teraz mhm. i ta e, cena maksymalna także, e, Także tutaj możemy się spodziewać niestety raczej nie niższej inflacji, e, tak bym powiedziała. Ekonomiści w drugiej połowie 2026 roku spodziewają się stabilizacji w okolicach górnej granicy odchylenia od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Tak to brzmi, czyli 2,5%, 1%, generalnie plus 1% powinnam powiedzieć, czyli te 3% to byłoby dobrze, gdyby było. Mówimy o tym, jeżeli nic się nie będzie działo dalej i te ceny ropy nie będą tak szły w górę. Justyna Golonko, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Aldor Magazyn Gospodarczy Powtórka programu Samo zdrowie Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o kodeksie walki z rakiem, a nawet konkretniej o europejskim kodeksie walki z rakiem, na którym są rozmaite zalecenia. I podobno, jeśli się te zalecenia spełnia, jeśli się ich przestrzega, to można w wyraźny sposób ograniczyć ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Panie profesorze, czy to prawda, że to jest taki plan możliwy do wdrożenia przez tak zwanych zwykłych ludzi, a na dodatek, że można ograniczać zachorowanie na nowotwór, czy też unikać zachorowania i ograniczyć to ryzyko zachorowania nawet o 50%? Pani redaktor, szanowni państwo, to wszystko jest prawda, a do tego potwierdzona badaniami naukowymi, ponieważ Europejski Koneks Walki z Rakiem jest oparty o tak zwany evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na dowodach naukowych właśnie. Niedawno, bo było to w lutym tego roku, ukazała się polska edycja piątego wydania Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, gdzie znajdziemy, tak jak pani już wspomniała, 14 zaleceń pokazujących, jak w codziennym życiu możemy ograniczyć ryzyko występowania chorób nowotworowych. Jeszcze kilka lat temu zdaje się, że tych zaleceń było odrobinę mniej. Ich przybywa. Tak, ich przybywa z tego względu, że nauka się rozwija, to znaczy dowiadujemy się nowych rzeczy, zdobywamy nowe dowody naukowe, o których też wspomniałem, więc tych zaleceń jest coraz więcej. Nasza wiedza dotycząca prewencji pierwotnej, czyli tej ograniczającej czynniki ryzyka modyfikowalne w naszym życiu rośnie, ale dowiadujemy się też również więcej o prewencji wtórnej, czyli są to badania przesiewowe, w dużym skrócie, jeżeli chodzi o onkologię, mamy kolonoskopię, mamografię, test HPV, HRD na cytologię i niedługo mamy mieć również niskodawkową tomografię komputerową w kierunku wczesnego wykrywania raka płuc. Więc mamy tutaj taką wiedzę, którą chcielibyśmy jak najbardziej przełożyć na prosty język do osób, które nie są z tej naszej bańki zdrowotnej, medycznej, zdrowia publicznego, tylko do osób, do takiego powiedzmy sobie szarego Kowalskiego, no, który chce wiedzieć, co musi zrobić, żeby obniżyć to ryzyko chorób. I czasami Szary Kowalski myśli, no jak to, ale przecież nowotwory czasami są zapisane w genach, więc co ja mogę, to i tak mnie spotka. To jest bardzo częste zdanie, które my słyszymy jako osoby, które edukują, ponieważ oprócz nauki zajmujemy się bardzo też mocno w Instytucie Onkologii edukacją społeczeństwa i my na różnego rodzaju spotkaniach, eventach, konferencjach słyszymy, no ale przecież, no panie doktorze, panie profesorze, no rzeczywiście tak jest, że to jest zapisane w genach, nie ma już nic do zrobienia. Natomiast tutaj z odpowiedzią przychodzi nam znowu nauka, którą ja tutaj tak cały czas przypominam, no ale jestem naukowcem, więc to nieuniknione, badania nam pokazują, że nawet 90-95% przypadków nowotworów złośliwych ma swoje podłoże w czynnikach modyfikowalnych, czyli takich, które zależą od naszego stylu życia. Czyli przede wszystkim, czy sięgamy po tytoń w różnych postaciach, czy pijemy alkohol, czy jesteśmy aktywni fizycznie, ta aktywność fizyczna musi być regularna, nie może być akcyjna, to znaczy nie powinna być akcyjna, czy chodzimy na badania przesiewowe, jaka jest nasza dieta, czy się stresujemy, jaki prowadzimy styl życia, y, jeśli chodzi o wysypianie. Y relacje są również bardzo ważne. To jest, Zaraz sobie krok po kroku to, to wszystko mówimy. To jest pośrednio wszystko wpisane w nasze, w nasze zdrowie. Więc wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, 5-10% przypadków nowotworów złośliwych to jest genetyka, czyli są to osoby, które są rzeczywiście obciążone genetycznie, ale tutaj zwykle, jeżeli takie obciążenie jest, my możemy to wiedzieć, bo są to choroby, które występują też w naszej najbliższej rodzinie. To jest wtedy też wskazanie do poradni genetycznej. A dla populacji generalnej, czyli dla większości, dla znakomitej większości na, z nas, największy wpływ na to, czy zachorujemy, ma nasz styl życia. No więc będziemy Państwu dzisiaj opowiadać o tym, co robić, żeby to ryzyko zminimalizować. Będziemy mówić o wskazaniach, w jaki sposób można ograniczyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Pan profesor wspominał zresztą, że wszystko ma, zostało przebadane naukowo, bo, bo te zalecenia powstały w oparciu o udokumentowaną wiedzę naukową, taką wiedzę, którą badają naukowcy m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia. Wnioski wyciągają na podstawie badań klinicznych, a więc to są twarde dowody Naukowe. 14 zaleceń, których warto przestrzegać, no to sobie o nich porozmawiajmy. Po pierwsze, to pierwsze przekazanie z tych 14 to... Nie pal, nie używaj tytoniu w żadnej postaci. I nie jest to przypadkiem, dlaczego to zalecenie jest wymienione jako pierwsze. Jeżeli popatrzymy na populację Polski, widzimy pewne spadki w częstości używania papierosów tradycyjnych. Obecnie jest to według różnych źródeł około 17% dorosłej populacji, która używa tytoniu, która pali papierosy. Więc jest to mniej niż w poprzednich latach. Ale, ale właśnie, ale, ale jest ale. Ale nadal, porównując się z innymi krajami, w Unii Europejskiej. Ten odsetek jest stosunkowo wysoki. Ponadto, jeżeli popatrzymy w raporty OECD, widzimy, że tempo spadku częstości palenia w Polsce nie jest tak szybkie, jakbyśmy tego chcieli. I tutaj, drodzy Państwo, na pewno chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. Nadal pomimo tego, że na każdej paczce papierosów jest napisane palenie zabija, palenie szkodzi, palenie... Są straszliwe obrazki, rozmaite zdjęcia. Dokładnie. Od 2017 roku w Polsce mamy e, tak zwane pictorial warnings, czyli ostrzeżenia obrazkowe. E, mamy również bardzo duży tekst, który nas ostrzega przed używaniem papierosów. Mamy również na każdej paczce papierosów numer do ogólnopolskiej telefonicznej poradni pomocy palącym, która działa od 30 lat w naszym Instytucie Onkologii. 801-108-108 i pomimo tych faktów, no nadal sięgamy po papierosy. W jednym papierosie jest ponad 9000 substancji związków chemicznych różnego rodzaju, z czego według różnych badań około 90, ponad 90 ma charakter silnie kancerogenny, czyli są to kancerogeny włożone przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy pierwszej kancerogenów tak zwanej, czyli nie mamy żadnych wątpliwości, że one powodują y, zwiększone, znacząco ryzyko występowania chorób nowych. Nie ma bezpiecznej liczby wypalanych papierosów i jest to coś, co na pewno trzeba powtarzać i musimy być świadomi, że również bierne palenie, co jest kolejnym zaleceniem, wyprzedzając, jest dla nas również bardzo szkodliwe i powinniśmy tego unikać za wszelką cenę. Bierne palenie, czyli to jest to, to drugie zalecenie. Unikaj zadymionych, zanieczyszczonych w takim razie po, y, pomieszczeń, ale ja zapytam, bo niektórym się wydaje, że oni nie palą, dlatego że nie sięgają po tradycyjnego, chciałoby się powiedzieć, papierosa, ale na przykład y, wpychają sobie pod dziąsło y, w okolice dziąsła snusa albo sięgają po y, ten taki plastikowy y, rodzaj y, papierosa. To też niebezpieczne. To też nie jest zdrowe. Y, dosłownie kilka tygodni temu ukazało się wspólne stanowisko, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które wskazuje, że nie powinniśmy rozpatrywać wyrobów tytoniowych i nikotynowych w kategorii, że któryś jest bezpieczniejszy, lepszy. Wszystkie te wyroby są dla nas szkodliwe. Jeżeli ktoś chciałby rzucić palenie, rozstać się z tym nałogiem, to pamiętajcie Państwo, że wybieranie zamiast nowych wyrobów tytoniowych bądź nikotynowych no, często prowadzi do tego, że stajemy się podwójnymi bądź potrójnymi użytkownikami i narażamy się na no, stężenie bardzo wysokiej nikotyny. Nikotyna nie jest obojętna dla naszego zdrowia. Z drugiej strony chciałbym podkreślić, że uzależnienie od nikotyny jest obecnie oficjalnie uznaną jednostką chorobową. To jest choroba, a więc jak Państwo się domyślacie, skoro jest choroba, to również no, mamy leki, terapię sprawdzoną, która ma no, nam pomóc rozstać się właśnie też z tym nało. Wyjść z tej choroby I tutaj mamy no, szereg leków, które lekarz może wypisać lub które są bez recepty i są to terapie sprawdzone, a nie coś, co jest sprzedawane i właściwie nie wiadomo czym jest, albo może nas wpędzać w kolejne niebezpieczeństwa zdrowotne. Więc tak jak pani redaktor mówi, no, nie polecamy żadnych z tych wyrobów do, do używania i powinniśmy też być tego świadomi. Kto to robi, jest po prostu chory. Niepal to jest zalecenie numer jeden. Dwa, zalecenie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem to jest otoczenie wolne od dymu, wolne od trucizn. A punkt trzeci? Punkt trzeci jest również bardzo istotny i on dotyczy zachowywania prawidłowej masy ciała. I tutaj jest to drugi najsilniejszy czynnik zwiększający ryzyko występowania chorób nowotworowych, czyli podwyższone BMI, nadwaga, otyłość, w szczególności choroba otyłościowa która tak jak powiedziałem jest sama w sobie znowu chorobą, ale generuje do tego bardzo no, duże ryzyka związane z chorobami onkologicznymi trzeba zaznaczyć, co również też czasami nie wybrzmiewa w debacie publicznej, ponieważ o chorobie otyłościowej mówi się w kontekście chorób układu sercowo-naczyniowego, no nie wiem, problemie estetycznym, a jest to w ogóle gdzieś na ostatnim miejscu, ponieważ jest to poważna choroba, która też powoduje zwiększone ryzyko na przykład raka piersi wśród kobiet w wieku około-pomenopauzalnym. Są to nowotwory, które no też są właśnie uzależnione od tego stanu zdrowia w kontekście otyłości. Rak jelita grubego również. Więc tutaj, drodzy Państwo, na pewno patrząc na dane epidemiologiczne dotyczące też częstości występowania otyłości w naszym społeczeństwie, które są zastraszające, ponieważ według różnych szacunków też widzimy, że około 70% mężczyzn i około 50% kobiet zmaga się z nadwagą, natomiast z otyłością około 20% i mężczyzn i kobiet i niełącznie. Więc jest to dla nas kto, osób, które zajmują się epidemiologią nowotworów złośliwych też takim wskazaniem, który pokazuje nam, że frakcja przypisywalna e, e, nowotworów do otyłości, czyli mówiąc ludzkim językiem, ile nowotworów będzie powodowanych przez otyłość w Polsce, no, będzie się zwiększać. My widzimy z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, że co roku mamy coraz więcej nowotworów złośliwych. W 2023 roku e, no to już było około ponad 190 tysięcy nowych przypadków e, zachorowań i około 100 tysięcy zgonów. I tutaj, drodzy Państwo, ta zachorowalność, liczba zgonów nam sukcesywnie rośnie, także ze względu na oddziaływanie tych właśnie czynników ryzyka modyfikowalnych, o których my dzisiaj rozmawiamy. No i teraz przejdziemy do kolejnego punktu, który jest już właśnie receptą na to, jak modyfikować to ryzyko, to znaczy bądź aktywny na co dzień i kolejny punkt, przestrzegaj zasad prawidłowego żywienia. Tak, to są bardzo istotne punkty, w których wchodzimy już trochę w czynniki protekcyjne, czyli ochronne, takie, które mogą nas wyciągnąć z tego ryzyka podwyższonego chorób nowotworowych. No patrząc znowu na te dane, do których się odwołuje, na przykład dane Eurostatu, one nam pokazują, że jako społeczeństwo Polki i Polacy jesteśmy wyjątkowo nieaktywni fizycznie w ankietach dotyczących aktywności fizycznej podejmowanej w życiu codziennym. Mamy pytanie do grupy reprezentatywnej populacji. Jak często jesteś aktywna fizycznie, podejmujesz różnego rodzaju ćwiczenia i tak dalej. Aktywna, aktywny, bo to dotyczy kobiet i mężczyzn. I tam mamy około 70-80% ankietowanych, którzy odpowiadają, że są nieaktywni albo są aktywni rzadko bądź nigdy. Jest to zastraszające z tego punktu widzenia, że regularna, podkreślam, regularna aktywność fizyczna jest czynnikiem protekcyjnym nie tylko w przypadku nowotworów złośliwych, ale właściwie można powiedzieć, że wszystkich chorób cywilizacyjnych, na które my tak mocno cierpimy. Patrząc na analizy, znajdziecie Państwo takie określenie na przykład w raportach OECD, że Polacy umierają głównie na choroby związane z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka. Więc tutaj to jest truizm, że Twoje zdrowie jest Twoim Rękach, ale tak jest, i my to widzimy w e, danych, my to widzimy nawet w, w nogach, które pójdą na spacer. My to tak? widzimy w nogach, my to widzimy w epidemiologii e, no i też niestety w tej nieaktywności fizycznej społeczeństwa chcielibyśmy zdecydowanie widzieć tutaj większą aktywność. Oczywiście, żeby być aktywnym fizycznie, trzeba to w pewien sposób wynosić z domu, wynosić ze środowiska. Trzeba mieć środowisko sprzyjające aktywności fizycznej, ścieżki rowerowe, parki. Ale e... mamy tego zaraz więcej. My mamy dokąd pójść i mamy co robić. Nie każdego stać na karnet w siłowni, ale mamy siłownie zewnętrzne, właściwie w miastach, w gminach, No na właśnie, wsie. pani redaktor, to też myślę, że jest bardzo ważna konkluzja z naszej rozmowy. Jedna z kilku, że nie nie musimy mieć karnetu na siłownię, żeby mieć ten efekt ochronny w przypadku aktywności fizycznej. To nie jest istotne, czy Państwo pójdziecie na szermierkę z trenerem, czy pójdziecie pracować w ogródku, czy pójdziecie na spacer. Najistotniejsze jest, ile czasu będziecie to wykonywać i z, z jaką częstotliwością, to znaczy czy jest ta regularność, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że wystarczający, wystarczająca aktywność fizyczna, żeby ten efekt ochronny uzyskać, to jest 60 minut dziennie takiej aktywności o średniej intensywności, czyli na przykład składa nam się to, nie, nie wjechaliśmy window do biura, tylko weszliśmy po schodach i to już nam się minutowo składa do tych 60 minut lub 30 minut intensywnej aktywności fizycznej, czyli takiej, gdzie robimy się czerwoni, pocimy się, łapiemy zadyszkę. Jeżeli ktoś tak naprawdę trenuje, to pół godziny to już jest więcej niż yy, wystarczające. Czy jest to wielki wysiłek, no WHO podkreśla, żeby tą aktywność fizyczną wbudowywać w naszą naturalną, codzienną aktywność, to znaczy rezygnować ze schodów, rezygnować z jazdy samochodem. To jest ciekawe, drodzy Państwo, bo okazuje się, że jeżeli ktoś mieszka w mieście i rezygnuje z jazdy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej, to już w ciągu dnia... Poruszając się komunikacją miejską, właściwie wyrabia to 60 minut y, umiarkowanej aktywności fizycznej, bo musi dojść do przystanku, musi podbiec, nie podjedzie pod same drzwi do pracy, tylko musi do nich dojść. Więc warto jest stosować takie triki trochę, żeby sobie tą aktywność fizyczną wbudowywać. Jeśli ktoś nie lubi strasznie ćwiczyć, nie może, nie ma na to czasu, to w ten sposób y, trzeba to sobie organizować. No i przejdźmy do kolejnych punktów, bo mówiliśmy już o tym, że trucizną jest tytoń, a teraz powiemy o truciźnie, jaką jest alkohol i o szkodliwości słońca. Kolejne punkty to nie pij alkoholu i unikaj opalania. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o alkohol, nieco zmienia się podejście. Na pewno pamiętacie państwo, pani redaktor też na pewno to pamięta, takie określenie, standardowa porcja alkoholu. I to była porcja alkoholu obliczona w zależności od tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Ona była inna. I z taką ilością alkoholu organizm teoretycznie powinien sobie poradzić i nie powinno to mieć większego wpływu negatywnego na nasze zdrowie. I to funkcjonowało przez lata. No ta lecznicza lampka wina i tak dalej. To i, też. Tak dalej. I zrezygnowano teraz z tego podejścia i WHO mówi wprost, nie ma bezpiecznej dla zdrowia dawki alkoholu, ponieważ to pojęcie standardowej dawki alkoholu rodziło pewne takie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, które było fałszywe, ponieważ patrząc na stricte na prewencję chorób onkologicznych, alkohol jest silnym kancerogenem. Ja powiedziałam przy okazji wcześniejszego zalecenia o tej grupie pierwszej kancerogenów przy tytonie i tam jest też alkohol, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że alkohol powoduje choroby nowotworowe i w związku z tym takie określenie zostało tutaj ukłute. Jeżeli chodzi o występowanie chorób onkologicznych i picie alkoholu w Polsce, to my jakiś czas też takie badanie przeprowadzaliśmy retrospektywnie, czyli w przeszłości, mieliśmy dane z przeszłości i sprawdzaliśmy, ile mniej więcej nowotworów w Polsce jest powodowanych właściwie no, wyłącznie piciem alkoholu i to było ponad 7 tysięcy przypadków nowotworów. Ktoś może powie, że to nie jest aż tak znowu dużo, ale z drugiej strony, gdyby te osoby maksymalnie ograniczyły konsumpcję alkoholu, to dzisiaj o tych przypadkach byśmy nie rozmawiali. Alkohol jest czynnikiem silnie modyfikowalnym. To jest styl życia. Tak jak powiedziała pani redaktor, też z tą lampką dla zdrowotności, prawda? To jest coś, co funkcjonuje też w społeczeństwie, a co z tym czerwonym winem, że to na serce i tak dalej, i tak dalej. Jeśli rozmawiamy... Do lamusa, to, już, to już nie działa. W przypadku prewencji nie mówimy o tym w ten sposób i jeżeli chcemy mieć te pozytywne substancje, które są w czerwonym winie, czyli antyoksydanty, resweratol, to wtedy po prostu zjedzmy garść ciemnych winogron i będzie to samo, ale bez alkoholu wspominałam też, że tym kolejnym punktem jest unikanie opalania tak. I, i tu już dużo krócej, powiedzmy, bo wydaje mi się, że to jest właściwie oczywistość. Już, tu dwie rzeczy. Dwie co, rzeczy trudno właściwie. zauważyć te osoby, które kiedyś smażyły się po prostu na słońcu, chociaż my zapominamy o tym, że to słońce operuje przez cały, cały rok. rok. Tak, operuje przez cały rok. My mieszkamy akurat w takiej strefie geograficznej, że zimą te promieniowanie nie jest aż tak silne, ale z drugiej strony, jeśli ktoś pojedzie na narty i nie posmaruje twarzy kremem z filtrem, nie zabezpieczy się no to jednak można też poparzyć twarz i to znowu jest kolejna historia, ale przy promieniowaniu UV trzeba podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie korzystamy z solariów, nie korzystamy z łóżek opalających, nie ma żadnego uzasadnienia do korzystania z tego typu urządzeń. Jest to niebezpieczne dla zdrowia, w szczególności dla osób młodych, dlatego też od 2018 roku korzystanie z solariów jest w Polsce zabronione przez osoby poniżej 18 roku życia. Jeśli chodzi o czas letni w Polsce, pamiętajcie państwo, jest taka zasada y, y, ukuta też przez WHO, obserwuj swój cień. Jeśli twój cień jest krótki, to wtedy chowaj się y, przed, przed słońcem. Stosujemy filtry różnego rodzaju ubrania, też z filtrem UV są dostępne. Czytam kolejne zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem się przed substancjami rakotwórczymi w pracy, unikaj wysokiego stężenia radonu. Tak, to są zalecenia. Pierwsze to dotyczy BHP, to jest myślę, że dla Państwa wszystkich zaznajomione w często, często, czasami zdarza się tak, że w pracy jesteśmy narażeni na zawodowe różnego, różnego rodzaju czynniki, na przykład metale ciężkie. Wtedy po prostu chodzi o to, żeby stricte, mocno przestrzegać tych zaleceń BHP. Jeżeli chodzi o radon, Europejski Kodeks Walki z Rakiem jest kodeksem europejskim i w pewnych krajach w Europie promieniowanie radonowe jest problemem. Radon to jest bezwonny, bezbarwny gaz szlachetny, który wydobywa się ze skorupy ziemskiej i niestety powoduje zwiększone ryzyko występowania raka płuc. No i wtedy trzeba sprawdzać, jego e, natężenie przy pomocy specjalnych czujników e, no i stosować różnego rodzaju izolacje w przypadku budowy, e, budowy domu, więc w Polsce to nie jest ta, aż tak wielkim wyzwaniem. Karm piersią, szczep się, wydaje się to też oczywiste nie unikaj profilaktyki. Nie unikaj profilaktyki. To jest bardzo dobre określenie. Tutaj, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o karmienie piersią, kodeks mówi, jeśli możesz karm swoje dziecko piersią, oczywiście jest to korzyść dla dziecka, ale dla matki, drodzy Państwo, okazuje się, że jest to również obniżone ryzyko występowania nowotworów kobiecych, między innymi raka piersi, znacząco. Tam jest również zalecenie dotyczące menopauzalnej terapii zastępczej, czyli takiej stosowanej w przypadku chęci złagodzenia objawów uciążenia możliwych menopauzy, przekwitania u kobiet. No i tutaj na pewno trzeba skonsultować się z lekarzem i maksymalnie skracać czas jej stosowania. Zaszczep się, no bo mamy też szczepionki, które chronią nas chociażby przed wirusem HPV, HPV. który przecież jest też no, kancerogenny. Tak, tutaj głównie barofa. mówimy o HPV i HBV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego i wirusowi zapalenia wątroby typu B. Drodzy Państwo, to jest apel. Szczepmy swoje dzieci przeciwko wirusowi HPV, wirusowi brodawczaka ludzkiego. Jest program bezpłatnych szczepień dla dzieci w wieku 9-14 lat w Polsce. Są szczepienia w szkołach, w POZ-ach. I tutaj y, pamiętajcie, że to nie jest tylko i wyłącznie szczepienie dla dziewcząt, ale również dla chłopców. To nie jest tylko rak szyjki macicy, ale również nowotwory głowy i szyi, nowotwory okolic genitalnych. Drodzy Państwo, szczepiąc swoje dziecko właściwie w 100% chronicie je przed nowotworem nie unikaj profilaktyki, bo możemy korzystać z badań przesiewowych. Mamy ich właściwie całkiem spory wachlarz, ale ja w tej chwili zatrzymałam się na dwunastym punkcie. A gdzie kolejne dwa? Gdzie kolejne dwa? Mamy, drodzy państwo, oprócz badań przesiewowych, które są szalenie istotne, zalecenie dotyczące, dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Jest to swego rodzaju nowość i tutaj moglibyśmy dyskutować, czy my jako jednostki mamy na to wpływ. No i poniekąd mamy... Mamy, jakby... bo, wie, bo wiemy, co wrzucamy do pieca. Wiemy, co wrzucamy do pieca, wiemy, czy korzystamy z samochodu, jakiego samochodu, czy bardziej. Korzystamy z komunikacji miejskiej, z roweru itd., itd. Drodzy Państwo, zanieczyszczenie powietrza zostało sklasyfikowane jako najsilniejszy środowiskowy czynnik, który zwiększa ryzyko występowania nowotworów. Musimy o tym pamiętać i przynajmniej ograniczać swoją ekspozycję. Kiedy wiemy, że jest duży smok w, du w dużych miastach, to wtedy starajmy się, no może nie ćwiczyć na zewnątrz, nie wychodzić, jeżeli to jest możliwe. Musimy być tego świadomi. Pytała pani, co jest jeszcze 14, to właściwie już powiedziałem, bo to dotyczyło menopauzalnej terapii zastępczej, ale wracając jeszcze na koniec, już bo wiem, że czas się kończy do przesiewów, drodzy państwo, badania przesiewowe, czyli mamy mamografię, Test hpv HRD, czyli sprawdzamy, czy jesteśmy zakażeni wirusem HPV i w przypadku takiej konieczności również cytologia, kolonoskopia. Drodzy Państwo, badajmy się, te badania ratują życie, potrafią wykrywać zmiany przednowotworowe również, czyli odcinamy drogę do rozwoju choroby onkologicznej. Te badania są bezpieczne, finansowane w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Naprawdę zachęcam do korzystania. Na portalu onkologicznym onkologia.gov.pl prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Onkologii możecie znaleźć więcej informacji. Tak, bo gdzie szukać wiedzy? Oczywiście w tych rzetelnych źródłach. Narodowy Portal Onkologiczny www.onkologia.gov.pl ale są też kampanie prowadzone, chociażby Dobrze. przez Ministerstwo Zdrowia planuje długie życie, ale wiele cennych brat i wskaz... Wskazówek również na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tam jest taka zakładka dla pacjenta się. dotycząca chociażby profilaktyki. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że wszyscy zapamiętali, a jeśli nie zapamiętali, to już niedługo będzie podcast tej audycji i można sobie jeszcze raz to odtworzyć. Jest mnóstwo zachowań. Wiele zależy od nas. Możemy wiele zmienić w swoim życiu, żeby minimalizować ryzyko zachorowania i mam nadzieję, że dla Państwa to też były cenne wskazówki. Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Szanowni Państwo, to są wskazania, w jaki sposób można ograniczyć ryzyko zachorowania na nowotwory, bo tak jak mówił profesor Paweł Koczkoda i dzisiejszy gość audycji Samozdrowie, większość, właściwie 90, a nawet więcej, procent nowotworów no, zależy trochę od naszego stylu życia i są czynniki modyfikowalne. My też możemy na to wpływać, na to, co dzieje się z naszym zdrowiem. Pani profesorze, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii. Ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Samozdrowie Powtórka programu